Cześć! Witajcie w 21. W ogóle nie musieliśmy sprawdzać tego przed odcinkiem pod, podcaście Trzech Muszkieterów Podcast. Dziwnym trafem udało nam się złożyć taki e, line-up, że będziemy mówić o kobietach. Tak. O Więc... dużej ilości kobiet naraz. Jak odsuwaliśmy się między dniem kobieta a Dzień Ma dniem mamy? Także oba a. święta obcykano. Tanie jeszcze, kiedy wrócimy to w sieć. Dobra, każdy każdym razie, witajcie wszyscy serdecznie w 21. odcinku podcastu Trzech Muszkieterów. Podcast z tej strony mówią do was Mateusz Siwiński z Katowic. Oskar Machnowski z Warszawy. I Kamil Demczyszyn z Bielawy Dobra, idziemy jak burza, idziemy na fali. Dobra, jak już zrobiłem taki spoiler, że będziemy rozmawiać o dziewczynach, kobietach, mhm. kobietach dziewczynach płci przeciwnej do naszej, to lecimy z grubiej rury. Słuchajcie, niedawno miała miejsce reedycja komiksu um, z dzieciństwa. Może Cześć Wadko mm -hmm. kojarzy, może jesteście za młodzi. Mianowicie chodzi mi o czarodziejki Witch. Mm -hmm. ja temat, czy... Jasne. Ja powiem tak, czy... szczerze, że no, nie kojarzyłem, znaczy kojarzyłem nazwę, no bo y, pokolenie... Y, nas jako dzieci ciężko było obejść obojętnie, aczkolwiek zawsze uważałem to za straszny e, babski paździerz i przyznam, że nie miałem wtedy styczności e, kompletnie z, z wnętrzem tego małego mhm. m, tego komiksu, tego, tej gazetki, która potem gdzieś tam ewoluowała w takie e, babskie, e, że tak powiem dziewczęce problemy. Mhm ale teraz przy okazji reedycji udało mi się do, dobrać do pierwszego tomu, który poprzedzony, który składa się w ogóle z ponad 300 stron, to jest pięć tomów zbiorczych, spiętych w jeden, który poprzedzony jest krótkim wstępem sprzed tych 20 lat, jak to było właśnie, bo nie powiedziałem tego reedycja wynika z dwudziestolecia komiksu komiksu i magazynu Witch w Polsce, mhm. więc, yy, więc... to jest naprawdę szmat czasu. No i dobra, więc jak gdyby nie znając całkowicie fabuły, mogłem się w nią wdrożyć po raz pierwszy. I powiem wam, chłopaki, że jestem naprawdę zaskoczony, bo i przedstawienie postaci, i napisane postaci, i, i fabuła, one się nie zestarzały przez te 20 lat. Dalej jest dobra, mhm. porywająca historia której akcja jest wartka. I oczywiście cierpi. Komiks cierpi na pewne problemy, o czym za chwilę. Ale co mi się podobało, to że kurde, czytało mi się tu z przyjemnością. Nie miałem jakichś większych problemów, większych jakichś tam zgrzytów. Jasne, warto mieć na uwadze, że komiks powstał 20 lat temu i na przykład pojawiają się problemy typu, jedna z postaci ma komórkę. I to jest takie dla wszystkich, wow, ty masz komórkę, po co ci ona, co ty z nią robisz? No, kupiła mi ją mama, żeby się ze mną kontaktować, nie? A wiesz, wszystkie inne dybają do budek telefonicznych albo inny, inny taki zgrzytający moment, jak jedna z bohaterek tereni prosi inną, żeby wydrukowała jej pracę domową na komputerze, po czym wręcza jej e, wydrukowany w 3D ikonkę zapisu. E, w sensie dyskietkę. Tak, tak. I to są tak naprawdę mm, jedyne takie e, przeszłościowe naleciałości. Jak gdyby. Znaczy, fabuła jest prosta, nie? Jest e, pięć dziewczyn, one dostają supermoce w wyniku jakichś tam. E, machlojek sił wyższych i muszą walczyć po prostu ze złem. Um. Mhm. Dlatego jeżeli chłopaki macie chęć, albo macie siostry dziewczyny, mhm. które na pewno pamiętają tą serię, to, to warto, warto kupić. Walić siostry dziewczyny, dobrze mi przypomnieć, że, że to właśnie wyszła reedycja i widzę na Egmoncie, że produkt jest niedostępny. A jest, no cóż. Są jeszcze jakieś źródła, widzę, pokątne, więc, tak, ja więc kupuję, pewnie się zainteresuję tym o Myśmy kupowali na tanie książce, e, ale miałem powiedzieć o wadach, bo, bo to y, jedną mam uwagę do tego komiksu, nie podoba mm -hmm. mi się, że jak gdyby, znaczy rozumiem target, w którym było otworzone, to było otworzone dla 8, 10, 12-latek i jednak y, tworzenie komiksu na przestrzeni lat troszkę się zmieniło, i, I po prostu, o co mi chodzi, jest bardzo dużo ekspozycji, bardzo dużo wytłumaczeń. W sensie na przykład odkrywają jakąś nową moc, która kompletnie widać idealnie na tych y, rysunkach dosyć mhm. charakterystycznych, tych takich pomiędzy Mangą a, a amerykańskim komiksem. Mhm. I po chwili masz całą stronę, w której oni mówią wow, ty właśnie tam użyłaś zdolności czytania w myślach, to oznacza, że ty możesz czytać w myślach, a to oznacza, że kiedy my mówimy, a nie poruszamy ustami, to ty jesteś w stanie to przeczytać. Ona tak właśnie jest. Jak znaczy gdyby... to się zmieniło, niektóre komiksy superbohaterskie dalej potrafią tak traktować człowieka jak idiotę. Nie wiem, dawno nie czytałem komiksów superbohaterskich, więc nie wiem, aczkolwiek po prostu zauważyłem to, bo pojawiało się to wielokrotnie, że jak gdyby kiedy mm -hmm. dostawały jakiś nie wiem nową zdolność, jakiś nowy MacGuffin do utrzymania, czy cokolwiek, to zawsze następna strona po tym kadrze to było przedstawienie co to coś potrafi i dlaczego, więc to taka, taki jedyny zgrzyt. To rok tą... Star. <śmiech> Ale ja czuję no. się zachęcony. Wiesz o. może, ile sumarycznie ma mieć ten, tomów starej edycja? Było gdzieś to wskazane? Wiesz co? Ona zawiera po pięć tomów starej edycji. Więc powinna się zamknąć w około pięciu tomach? Brzmi bardzo może, może, Może więcej. Pięć tomów? A czy jeden tom to jest jeden ten taki Ark, czy jakkolwiek to nazwać? Bo ja tak jakby nawiasem spojrzałem sobie na wiki po prostu i widzę, że Witch ma 12 arków. Tak jakby. A, a to może, może faktycznie... Nie, 11, przepraszam. No, może faktycznie przestrzeliłem. To jest 9. Hmm. No, ale w każdym razie to nadal jest fajne. I w ogóle, tak, jeśli ktoś nie widział, no to Witch jest w sumie całkiem dobrze narysowany. Tak ładnie i w kolorkach i w ogóle. Tak, więc, jest. Jakby, nie powiedziałbym, że się zestarzał pod tym względem też. Jest ładny po Tak, prostu. Tak, e, tak. Każdy tom będzie jednym partem faktycznie, patrzę po mniej więcej. Okay. No to 11 tomów. Jezus, ja to pomieszczę. E... No właśnie, co do rysunku. No to jest coś pomiędzy disneyowskimi bajkami a, a mangą z tamtych czasów. Mm. Co mnie zaskoczyło to to, że ja byłem zawsze święcie przekonany, że Witch jest produkcją francuską. E, włoską, jeśli dobrze pamiętam. Tak, dlatego się zaskoczyłem, kiedy, mm -hmm. kiedy o tym przeczytałem we wstępie. Hmm. Niemniej w dalszym ciągu to jest bardzo fajna, bardzo inkluzywna seria której już 20 lat temu mieliśmy e, wszystkich e, przedstawicieli w większości raz i nikt o to nie miał problemu. Nikomu o. na, na filmieby tyłek od tego nie pękał, że e, jedna z postaci jest Azjatką, druga jest e, Afroamerykanką czy też Afroeuropejką. No co powstało przed tą poprawnością polityczną? Tak, to była trochę poprawność przed poprawnością. Ale w sumie, jeśli się pomyśli, to jest trochę zasady Power Rangers. nie? Każdy ma tą jedną osobę, do której na pewno będzie mógł się um, jak się mówi, nie potknąć, tylko identyfikować. Porównywać. O, identyfikować, właśnie. To... Znaczy, przypuszczam, że jakby y, Witch miało premierę teraz, to właśnie zostało... Teraz, teraz Mateusz tak, się tak, że... Z kim on się identyfikował, jak to czytał? Zheilin. E, o. Oh. O. Oh. Okej. Okay. Zaskoczyłeś. Dobra. Jak mamy jeszcze jakieś. Jak chcecie jeszcze o tym pogadać, to możemy, bo moje przedstawienie na tym się skończyło. Czemu Ale A dlatego, że jest najlepsza. Jest szaloną artystką, która myśli szablonowo I robi. Yeah. I ma, ma, ma babcie, która ich wdrożyła w cały. O kurde, spoilery. O nie. No to co, jesteś tym babcią? Spoilery z pierwszego zaszytu. Ja szczerze mówiąc, o ile tam w miarę coś tam kojarzy, to zupełnie fabuła dla mnie jest już totalną zagadką, bo czytałem Mój tak. Kilka i widziałem jakiś jeden odcinek animacji i to było. E, takie. Okej, okay, no. ale nie wiem, może teraz jakbym sobie przeczytał. No, animacja, była, animacja była tragiczna, kompletnie Nie, nie pamiętam w ogóle, szczerze mówiąc. Ja pamiętam, że animacja była i była robiona pod chłopców, co już samo w sobie jest, wiesz, syntaks errorem. Mhm. Bo. E... Chłopców? Tak, tej... tak jak odlotowe agentki czy coś? Nie, w sensie jak gdyby w pewnym momencie, e, zaraz od początku serii, oprócz mhm. pięciu czarodziejek, które, e, no. jak nie wiem, jak czarodziejki z księżyca ratują świat, pojawił się ten ichniejszy taksido, który, tak, tak. który z, z odcinka na odcinek dostawał coraz więcej czasu nowego kosztem e, bohaterek. Nie? okej, okay, to ten. A to śmieszne, bo on miał nawet swoje jakieś tam specjal y, komiksy własne, tylko one były narysowane już nie przez tych oryginalnych autorów mm -hmm. i były takie brzydkawe raczej. Z tego co no, pamiętam. To, jak on się ta, ta, nazywał? A ta, ta postać nawet w komiksach, ona nawet nie. No. Ona nie istnieje w komiksach, więc jak gdyby wiesz, wymysł Disneya, żeby y, żeby zachęcić chłopców do oglądania, poszedł, wszedł za mocno. Mm. No cóż. Nie no, ale to w sumie fajne, że reedycje bo też pewnie nie było to jakieś łatwe do dostania nigdzie, a tak można sobie no przeczytać. No i jedynie chyba w postaci tych magazynów, nie? Które no. były no. dwutygodnikami. Znaczy... Szczerze mówiąc, nie wiem, czy na przykład gdzieś online było to dostępne. Tak, w sensie, żeby dało się to zapłacić, tudzież mieć z legalnego źródła po prostu. Więc, no, gut. Zawsze fajnie jest, jak jest dostępność do większej ilości rzeczy. Mhm. No dobra. To jak jesteśmy przy Witchu? Autorami Witcha są, o ja teraz będę strasznie butzerował, Alessandro Barbucci i Barbara kanepa Chyba kanepa się to czyta. Eee, I ty, tych dwoje ludzi zrobiło nie tylko ten jeden komiks, ale zrobiło też komiks dla dorosłych, który nazywa się Skydoll. Eee, Skydoll to są chyba teraz cztery zeszyty, takie raczej cieniutkie, więc jakby całość mieści się w takim niezbyt grubym e, komiksie, e, które opowiadają e, o mm, no, no, i, no. Bohaterka nazywa się Noa. Jest robotem, jest taką lalką. Tak, tak na niej mówią, że są Skydolls, która, która jest jakby w takim dziwnym, semifuturystycznym świecie. To jest komiks dla dorosłych, więc od razu te lalki są wykorzystywane jako seks-lalki po prostu. Wow, wow, wow, wow, wow, wow. Tak, ale... Co, co, co, co to się podziało? Miał być no, przyjemny, przyjemny odcinek dla dziewczyn. Dobra, ale, może... ale jest. No to jakby... Tak. Dalej. Ona początkowo pracuje w myjni samochodowej, znaczy w myjni, w myjni do statków kosmicznych, gdzie razem z innymi robotkami robią takie, wiecie, rozpłaszczanie się na szybach i tak dalej, ale stamtąd ucieka i ogólnie ten świat jest, to jest tak fajnie przedstawiony, bo na początku mamy tą myjnię, tą robotkę, jakieś takie proste rzeczy, a potem okazuje się, że ten świat jest bardzo taki nieskomplikowany, ale ma taki bardzo konkretny zamysł. Ten świat, w którym znajduje się to wszystko jest taki futurystyczny. Są tam takie nie do końca ludzkie rasy, czyli tacy na przykład ludzie z ogonami i takimi lekko bardziej animistycznymi kształtami głów, e, ale są też jacyś tacy mal, mali, no nieważne, jakby są takie rasy, które nie są nigdzie wyjaśnione oczywiście i jest bardzo, bardzo dużo religii. Religia jest tak jakby dla części z tych ras i z tych planet, które tam są odwiedzane, taka Taką osią, są tak, jakby całe cywilizacje są zbudowane na religii. Pozwoli, że się wprost z pierwszym tak. zdaniem opisu? No. Na planecie Papatea, rządzonej przez degenerowaną papieżycę Ludwikę. Tak. Co, co tam się od w tej okay. historii? No w skrócie, jakby zaczynamy od tej właśnie planety Papatea? Papatea. Papatea. Tak Papatea. Okay. Papaya. No. No. no, tak. W każdym razie zaczyna się to tam. I ogólnie chodzi o to, że tak, że mamy papieżice Ludwikę, i to jest tam, mówię takim troszeczkę spoilerem, ale też nie, żeby mówić dużo. Chodzi o to, że kiedyś tych papieżyc były dwie: była Ludwika i Agape. Agape, jeśli ktoś nie wie, to jest jakby z. Greki, bogini tej takiej czy, czy symbol tej takiej miłości nieromantycznej, nieromantycznej tylko tej tak nie dobrze rom, romantycznej. Bardziej owej. Tak, tak że, miłości bliźniego. Tak o właśnie coś takiego, że takiej miłości czystej, a Ludwika była symbolem tej takiej miłości fizycznej bardzo. i z powodów, które nie będę wyjaśniał do końca i tak dalej, teraz jest już tylko jedna, a wyzna, wyznawcy tej drugiej są, um, są, jak to mówić, tępieni przez tą, pierw, przez tą pierwszą i przez jej wyznawców. E, do tego są jeszcze inne planety, które mają inne systemy religijne i w tym wszystkim mamy tą Noe, o której mówiłem, która jest główną bohaterką, która jest robotem, która przez zawirowania fabularne ląduje trochę na środku tych walk wszystkich i no, dzieją się tam poważne rzeczy. zaskakujące jest to bardzo. E, jest tam sporo takich ciekawych rozważań na temat właśnie religii, e, wyznań, tego, jak to wygląda. Jest nadal bardzo ładnie narysowany, ponieważ jest tych samych twórców co Witch. Jest tam trochę cycków, jeśli ktoś lubi, ale nie jakoś też straszliwie dużo. Jest tak, tak trochę. Ja, Jakbyś to gatunkowo przyporządkował? Ha! To jest, to jest taki... bardziej komiks psychologiczny, czy sens kryminalny? Nie, nie, nie, kryminalny? Właśnie ja, by, ja bym powiedział, że to jest taki. Ma tam taką lekką nutkę, takiego jakiejś zagadki. Ale głównie to byłoby taki przygodowy sci-fi. Mm, tak, patrzę, patrzę po przykładowych stronach w mm -hmm. grafice Google'a no. i, i, i mam pewien dysonans ze względu na to, że te rysunki są praktycznie identyczne do tych z, z Witcha. No. No tak, to może, to może działać trochę śmiesznie, ale jakby sam komiks, nie, nie wiem, ja nie czułem się źle z, z tym, że on jest jakiś tam erotyczny, nie bo, nie. bo nie, jest, nie jest taki, że tam, nie wiem, rozpruwają flaki i ruchają się na lewo i prawo, to mhm. jest taki, sto, powiedziałbym, że raczej tak stonowany. Jest erotyczny, ale bez przesady. Mhm. E, w każdym razie ja polecam, jest bardzo fajny, nadal nie jest skończony, to jest jego największy problem. I. Ma, nie, nie jest go strasznie dużo też, więc można sobie obczać to, co jest i czekać na ewentualną kontynuację. Mm -hmm. No. Ja bym chętnie się jakoś do niego y, dobrał, poczytał. Zaciekawiłeś mm. mnie. Mam bo... w domu, mogę ci pożyczyć być może. A, a jak wpadnę kiedyś do mm -hmm. Warszawy, to zahaczę. Dobrze. No to skoro było już o e, czarodziejkach, hmm. było już o lalkach, to teraz będzie o siostrach. Tak. Braciach, którzy są siostrami. E, I niektórzy, którzy nas słuchają, mogą się zdziwić że, albo wręcz obrazić, że cały czas wiadomo o jednym i tym samym. E, ale to na prośbę jednego z K z naszego Discorda, bo nie po ostatnim odcinku zadał mi pytanie, czy widziałem film właśnie Bracia Sisters i jak on się odnosi do książki. I powiem tak. Zacząłem oglądać. Eee, obejrzałem póki co większość i, i, i na pewno skończę. Ale film ten oglądało mi się tak różnie, kurczę. Jedne fragmenty były naprawdę ciekawe, inne fragmenty doprowadzały mnie do pasji po tym, co wyczytałem wcześniej w książce. Hmm nie jest to coś, co nazwałbym adaptacją jest to coś bardziej na podstawie książki mhm. w sensie to, to nie jest takie odzorowanie. chociaż są takie elementy, które jakby starają się nawiązać do tej książki chociażby to, co mówiłem właśnie przy, przy, przy samej książce, czyli to, że tam były takie krótkie rozdziały jakby sceny z życia mhm. i tutaj na początku reżyser też próbował to robić, co wyglądało tak, jakby montażyści się kompletnie nie chciało i tak, okej, okay, niektórzy są jakieś trzy zdania jadąc na koniach, teraz zrobimy scenę przy ognisku, niech sobie powiedzą do Brownsa, jeden niech odpowie Walsie. I tak sobie nie znając fabuły książki, nie, chyba nie miałbym pojęcia co autor ma na myśli, po co to się w ogóle wszystko odbywa. E, no. zro... mhm. Większość filmów Netflixa, mam wrażenie, tak działa. No tak. Po drugie coś, co na początku mnie strasznie odrzuciło, to to, że oprócz montażysty to gości od światła też tam się mocno opierdalał w czasie kręcenia całości. Uh -huh. Co jest super, patrząc na to, że pełno scen odbywa się w jakichś ciemnych tawernach i przy ognisku, gdzie rozmawiają postacie i widzisz tylko w zasadzie ognisko i nic poza tym. Uh -huh. Mówię, nie wiem, nawet czy aktorzy mieli na sobie kostiumy, bo, bo nie musieli mieć kompletnie. Mhm. Więc to jest kolejny minus. Ponadto zrobiono coś, co znamy dobrze z serialu o Wiedźminie, czyli niepotrzebne wyrównanie czasu antenowego wszystkich postaci. Mhm. Książka najbardziej opierała się w zasadzie na przemyśleniach Eliego Sisters, czyli młodszego z braci, ale tego większego to takiego powiedzmy, jakby byli wilkiem, niedźwiedziem, to tego niedźwiedzia, którego tak? się ludzie bardziej boją, mimo że, że bardziej psychiczny jest ten drugi z braci. Nie? A on próbuje po prostu sobie po swojemu funkcjonować i, i, i chronić swojego starszego brata. Ale oprócz tego, że wyrównali rolę braci, to jeszcze wyrównali postać ich, nazwijmy to nie, niedoszłej ofiary, tak? no ich obiektu pogoni. tak? Yy, czyli gościa, który, yy, na którego na, nas ich komandor, może nie będę spoilować dlaczego, nie? A, ale gościa powiedzmy takiego inteligentnego. Mm -hmm. Z tym, że ta, ta jego postać w zasadzie w książce to w zasadzie była cały czas taką enigmą i na koniec człowiek jakby ją poznawał dopiero w tym momencie, w którym poznawali go bracia. Mm -hmm. A tutaj... W zasadzie od razu go wrzucono, może dlatego, że obserwatorem, który miał y, z braciom, y, wskazać tą ofiarę, był Morris, grany przez Jacka Hola. No to jak już zatrudnili takiego aktora, to może chcieli, żeby trochę pograł. Mm. No. Wie, wie, więc tak, co do tego. I jeszcze może o ogólnie aktorach. No to Jacques Phoenix, świetny jak zawsze. Bo wydaje mi się, że, że on się potrafi wcielić w każdą rolę i jakoś to dograć. Jeśli chodzi o. Jezus Maria, fa fajnie, że to dwa tygodnie temu sprawdzaliśmy i znowu nie pamiętam. John Rayleigh. John Rayleigh. To moim zdaniem tutaj był po prostu nietrafiony angaż. E, on gra fajnie, znaczy no, stara się grać, tak tylko, że do. Moim zdaniem to nie jest odzorowanie tej postaci, a ponadto zamiast e, pokazać jakiego, takiego prostego kowboja, który dopiero jakby patrzy na tą mm, przemianę taką y, społeczną w Ameryce, tak? Czy, czyli z tego spokojnego życia takiego osadnika do, do powstania San Francisco tak? i, i, i ten, jak się nazywa szaleństwa złota, tak, gorączki złota. To zamiast zrobić z niego taką właśnie prostą osobę, która próbuje się w tym odnaleźć, to zrobiono z niego takiego lekkiego inwalida umysłowego. Tak bardziej hmm. tego przemyślenia tak wpadły właśnie w takie czemu oni to robią. I to też niemiło się oglądało. Hmm. E więc kurcze. Ale z drugiej strony, tak, no to jeszcze mm, powiedziałbym, że książka była tak fajnie skonstruowana, że im bliżej tego San Francisco, tym właśnie w takich szybkiego stylu życia, tym też te rozdziały były krótsze i całe działy książki. Coś tak? Przerwało. Ups. To, to, to powtarzam, że książka była tak skonstruowana, że miała jakby trzy działy, czyli w zasadzie od tego Oregon City do San Francisco i każdy z tych działów kolejnych był coraz krótszy. Tak jakby ta akcja była coraz bardziej zwięzła, szybsze tempo życia, szybsze tempo tych wszystkich scen, które się odbywają. Mm -hmm. Tutaj to tempo San Francisco narzucono od samego początku i w sumie troszkę jak Knives Out, tam gdzie już mówię, aha, no to ten film się będzie zaskończył, no to minęła godzina 10 z dwóch godzin. Więc może jeszcze, po, zostało mi około pół godziny, może coś się zmieni, mo, może będą jakieś ciekawsze przemyślenia reżysera, który po prostu musiał zawrzeć i dlatego o, olał ciepłym moczem resztę dzieła Devita. Także jeszcze będę miał przy przyszłym odcinku le, lekki update, już może niejako pozycja do recenzowania. A to jest to, co hmm. chciałem powiedzieć. Myśl, myślisz, że skończysz do następnego podcastu? <śmiech> A, proszę, tak, może dzisiaj skończyć. Mhm. Znaczy Ogólnie zauważyłem, że bardzo wiele Netflixowych produkcji, zwłaszcza tych takich adaptacyjnych, często gęsto jest po prostu słabe. Ogólnie produkcje na Netflixie są słabe, sygnowane Netflixem. A jak już mają znanych aktorów, to już w ogóle są słabe. Rzadko, rzadko jest to wyjątek. Tak, no mnie co, co, co mnie rozśmieszyło i wtedy właśnie się zorientowałem tak mocno, że to jest produkcja Netflixa, to jest tam też postać Mayfield'a, takiego władcy ziemskiego gościa, który ma całe swoje miasto. Jest grany przed aktorką i tak na początku nie zaraz, zaraz, co, co się dzieje, nie? Chyba to nie były jednak te czasy i, i ten klimat, nie? Żeby no, nie wiesz, robić aż gdyby, taką wolkę. A... Znaczy... Mi to nie przeszkadza. Nie no, to, to był po prostu taki szok, szok na początku, a potem patrzę, aha i tak poleci, tak szybko słabą, że nawet się człowiek tu przejmował. Mm. Hmm. No to brzmi jak taka nie bardzo polecanka. No Netflix, Netflix, Netflix nie umie nie westerny. Mm -hmm. bardziej, bardziej polecam książkę. I, I jeśli ktoś powiedzmy, mimo wszystko, trakcie film, obejrzał go i potraktał takie oglądadło, to mimo wszystko odsyłem do książki, ponieważ tam historia trochę inaczej wygląda i, i wydaje mi się, że ciekawi. Hmm? No, no jak... dobra. Jak już jesteśmy przy niezgodnych z pierwowzorem adaptacjach. Ha, ale no. ale smów. Słuchajcie. Wow. E, jakieś. Tydzień, może dwa tygodnie temu, nie pamiętam, na Netflixie wrzucono nową baję. Mhm. Baja jest produkcji nie Netflixowej. Nazywa się DC Superhero Girls. Szybki research. Nic tam to nie mówi, ale po wygooglaniu znajdziemy dwie różne serie o tym samym tytule. Aha. I o ile pierwsza wygląda paskudnie. Wygląda jak e, takie, nie wiem, Wings Loli mhm. dla, dla, nie wiem, dla kogo. Jak mhm. już druga, nowsza z Aha. 2019 roku, zrobiona w takim flashowym, dudlowym stylu. I to Aha. ta, którą właśnie oglądam, e, jest świetna i ją bardzo polecam. Wygląda jak e, Teen Titans Go trochę. Tak, wygląda jak Teen Titans Go. Ale jest odrobinę, znaczy to wciąż jest komedia, to są krótkie, dziesięciominutowe mhm. e, skecze mhm. e, z udziałem bohaterek. I powiem tak, jak bardzo mi się podoba Witch, tak to, to jest bardzo, bardzo podobne do, do czarodziejek Witch. Mhm. Jest, e, ma bardzo podobny e, film. W, mhm. w sensie mamy tam kilka dziewczyn, które, które się zgadują i robią rzeczy. I mhm. to jest bardzo przyjemne, zwłaszcza, że e, jak gdyby jest to są to 10-minutowe odcinki, często zamknięte w kilku, w kilku naraz pełni, robiących pełną, pełną historię, a czasami są to po prostu 10-minutowe skecze. Mm -hmm. Ogólnie y, wszyscy bohaterowie takie lore, wszyscy bohaterowie DC są studentami i chodzą do high schoolu, czy tam są uczniami, chodzą do high schoolu. Ci bardziej popularni jak Batman czy Superman są już w koleżu. Więc taki jest zarys e, historii. I mamy po prostu e, dziewczynę. E, Barbare Gordon, która trafia z Gotham City do Metropolis Super High School. I zaprzyjaźnia się z pozostałymi bohaterkami i postanawiają za, z, się steamapować i zostać e, pierwszym dziewczęcym superhero składem. <grym> okay. e, każda postać jest. E, ma, swoją własną, e, ma swój własny charakter. Hmm. Barbara Gordon jest taka, e, no, jako prawie jedyna nie ma supermocy, więc jedyne co, co, co robi, to wiesz tam ściąga koty z drzew. Uh -huh. i, I jest bardzo, e, bardzo wygadana. Mówi tak szybko, że bez napisów nie jesteś w stanie jej zrozumieć. Tylko... E, to jest jej jak gdyby gimmick. Supermoc. No i jest <laughs> bardzo lack of focus. Uh -huh. e, w efekcie czego, wiesz, wystarczy, że robi coś, wystarczy, że, nie wiem, coś jej zamruga już jest zajęta czymś innym. Wonder Woman jest dopiero co tam uwolnioną z, z Wyspy Amazonek bohaterką, więc kompletnie nie wie nic o współczesnym świecie. Mhm. Supergirl jest po prostu taka bardzo rebel i, i wszystko jest cokolwiek, wszystko jest whatever. Okay. Green Lantern jest po prostu taką pacyfistką, weganką, która stara się nie używać swoich mocy, żeby tworzyć żeby wywoływać przemoc, mm -hmm. więc jej twory, twory jej pierścienia to zazwyczaj są jakieś poduszki, albo jakieś, nie wiem, zamiast uratować ludzi poprzez zniszczenie robota, woli ich zamknąć w magicznym sejfie, żeby okay. byli bezpieczni. Zonara jest postacią, której nie znam z komiksów DC. No właśnie, ja się, ja czekałem, aż dojdziesz do tej z gwiezdnymi włosami. Tak, to jest Zonara. Kompletnie, wiem, że występuje w komiksach, kompletnie nie znam jej fabuły. Jest po prostu taką bardzo bogatą, bardzo pyszną łasą na, na pochwały bohaterką. No a Bumblebee jest bardzo przestraszona, bardzo niepewna siebie, ciągle bojąca się wszystkiego. I i raczej uciekająca, niż walcząca. No i to jest jak gdyby szybki time-up mhm. bohaterek. Kreska jest super niesamowita. Postaci są napisane bardzo fajnie, bardzo ciężko jest ich nie lubić. Mhm. Moją ulubioną postacią z tego serialu jest Supergirl. Jest po prostu bardzo sympatycznie napisana, jest bardzo fajnie narysowana, bo jako Wszystkie są rysowane w inny sposób i, i na przykład Supergirl jako jedyna jest taka, widać, że jest bardzo umieśniona, że to nie jest taki, wiesz, jak w większości komiksów y, y, amerykańskich, nie, że masz tam y, kapitana Amerykę z klatą jak szafa no tak. i masz y, równie tak samo silną bohaterkę, która ma takie same moce, a jest chuda. A najlepiej to jak jest chuda, ma duże cycki i, i duży tyłek i w wszystkich kadrach widać wszystko naraz. Damn. A, so, by the way, Zatara to jest Zatanna, można pod tym, z, pod tą nazwą, pod tym imieniem znać, i to jest e, taki odpowiednik tego e, doktora Dziwago z Marvela. Mm -hmm. Po prostu rol hmm, magię. Ale to, bo czekaj, bo jeszcze był no. e, doktor Fate, nie, czy tam profesor Fate, który był odpowiednikiem. Strange'a. Mówisz, nie wiem, nie, nie znam DC aż tak, ale ja znam Zatanę jako postać. Zawsze mi się wydawało, Aha. że on jest po prostu doktorem Strange'em. W sensie tak jakby, okay. że jakby, że jakbym miał powiedzieć komuś, kto nie wie, to powiedział, to jest doktor Strange, tylko baba i w DC. Okej. Okay. Dobra. Mnie przekonało. <laughs> tak więc serio. Jak macie, mhm. nie wiem, z pół godziny, żeby obejrzeć pierwszy, pierwsze trzy odcinki, mhm. to, to polecam. Ale wygląda fajnie i w sumie jestem ciekaw, więc myślę, że sobie obczaję. Jest na Netflixie, więc... Tak, to jest na Netflixie. I pierwszy sezon ma 52 odcinki. Uff. O, Tak, tylko jak sobie to rozłożysz na te faktycznie 10 minut, to wy, wychodzi y, niecałe 12 godzin. Mhm. Hmm. A Zatara wygląda jak z takiej animacji triggera, takie pan ten z czy coś takiego. A, tak, pan Stoking. To jeszcze, Gainax był jeszcze. Gainax, pardon. Mhm. Tak, miejmy nadzieję, że nie zakończy się tak samo. <śmiech> nie wiem, nie widziałem. Mhm. O, będzie film o Zatanie. Mhm. A teraz actorstw. będzie film o każdym minor superbohaterze ever, nie? Jak patrzyłem, to tam nie wiem, Black Widow chociażby dostanie swój film. Tak. No ale wiesz, jej się akurat należy po tych 10 latach bycia w każdym filmie. No niby tak, ale że to jest ciekawa postać. Widziałem też trailer do tego Shang-Chi. A, tak. Nie, nie Shang-Chi, tylko... O Jezus Maria. Nie, dobrze. Shang-Chi. Przepraszam. Myślałem, że Shang-Chi to jest postać z Mortal Kombat. Od shang Chung. Tak, właśnie. To mnie zmyliło. Ja mylę wszystkie te chińskie postacie z Mortal Kombat zawsze. I co widziałem? Widziałem no. dzisiaj jakiś teaser trailer do Eternals Mhm. Marvela. Tak, no ogólnie. A DC leży w powijakach i, i umiera. Nie no, DC ma z, y, kolejną część... Y, DC wypuścił Snyder's to walczy się od... No i a, tyle. Właśnie. Więcej, a, więcej no nie, nie. To. Morbius? To nie był z y, DC przypadkiem? Nie, nie, to jest y, postać z to A, faktycznie. Jakoś, jak się nazywał ten ziomek? Y, on miał chyba jedną nazwę w kreskówce. Tak mi się kojarzy. Morbius. Morbius po prostu? Może. Dobra, może się kojarzę po prostu. Był jeszcze. Suicide Squad, Chyba najbliżej jest z DC. Jeszcze jeden? Tak. Trzeci w ciągu trzech lat chyba. Nie, drugi. Znaczy. co? Drugi jeszcze nie miał premiery Suicide Squad. Tak? A, okej, to ja bym zmylony. A, dobrze, bo było Bills of Prey. Tak, Bills of Prey. Dobra. No, to jest jakby drugi, drugi Suicide Squad? Nie, to był spin-off o Harley Quinn. A, wiem oh, co. Ten. I był bardzo fajny, polecam. Mają DC zapowiedziało tego, Black Adam. To no, zapo jest. Zapowiedzieli w końcu. Tak, tak, tak. Ma być chyba za rok. Tak mi się kojarzy coś. I Batman będzie w tym roku. Eee, A, no ba i w tym roku była przecież Wonder Woman, A. tak? 64. A, tak, przecież Batman z tym... Mm, Patisonem. Jak, Patisonem, właśnie. To może być spoko, jestem ciekaw. W sumie. No, ja też. Dobra, kończymy run superbohaterski. Super bohaterski. Jeśli no. eee, eee, wyczerpam z tej wiedzy jaką mam super superbohaterach, także dobrze to zrobiliśmy. Eee, Batman. Eee, Batman. Eee, Batman. Eee. Eee. Batman to nie nietoperz, a nietoperze to wampiry. Salem wchodzi. O, oh jest! Ale przejściowa, Uf, Dobra. Nas wyrabiamy teamie, się, słuchajcie. Na Steamie, ale chyba na konsolach też z tego co patrzyłem, można zagrać w Demko Resident Evil 8, czyli tam Resident Evil Village, bo tak to nazywają też. Ja zagrałem. Zaraz wam powiem dokładnie. Tyry, tyry, tyry, ty, gdzie jesteś? 62 minuty grałem w to. I e, demko, od razu powiem, jest podzielone na dwie części. E, każda z tych części zakłada, że koło pół godziny się ją przechodzi. No ja nie przeszedłem obu, przeszedłem jedną i tak z pół drugiej, więc to nie jest complete experience, no ale tam powiedzmy, że bez przesady. E, pograłem chwilkę i jest bardzo przyjemna ta gra. Taka jest, jest ładna, to na pewno. Strzela się całkiem nieźle. jakby Jeśli chodzi o to, jak jest zdizajnowana mapa, jest całkiem fajnie. Są takie proste, póki co proste przynajmniej, zagadki, takie, no, że trzeba znaleźć przedmiot, coś gdzieś przesunąć, coś użyć. Nie wszystko, co da się z czymś zrobić, jest podświetlane, więc w niektórych miejscach trzeba kombinować. Mhm. Czyli tam, nie wiem, przedmiot do podniesienia się podświetli, ale jak na przykład, nie wiem, jest jakaś e, gablotka, to można ją po prostu rozbić atakiem z e, noża i wtedy wyjąć coś tam, co jest w środku. Mm. Pierwszy kawałek to jest e, dosłownie fragment intrawycięty, czyli jak główny bohater ląduje w tej tytułowej wsi. Um. Nie przestraszył on mnie jakoś super mocno, Chociaż był tam taki moment, gdzie ten, ale fajnie buduje bardzo atmosferę, tego, że kiedy się podchodzi gdzieś tam do okna, to nagle widzi się jak przez szuwary coś po prostu zapiernicze. Mm. I jest takie budujące klimat, i to, że można się zabarykadować gdzieś w domu i, i strzelać przez barykadę, albo też wyjść na pole i bić się ze wszystkimi jak lamus na środku i umierać. Mm. No tak, tr trudno powiedzieć dużo pod demie, który trwa godzinę, ale na pewno gra mi się, mi się, przynajmniej, całkiem nieźle grało. Jest super mhm. ładna, te konstrukcje, bo nie wiem czy tak macie, ja często zwracam uwagę w grach, że te konstrukcje nie mają sensu, w sensie wchodzisz do domu i on jest zbudowany po prostu jak skrzynka, albo w ogóle ma jakiś taki kształt takiej długiej rury z zakrętem na końcu. Nie, tutaj właśnie wszystko wygląda tak spoko, jakby realistycznie. Jak pochodziłem sobie pod zamku, to jest druga część tego dema, to on też nie wydaje się głupi, w sensie jakby drzwi, nie ma tak, że są z dupy jakieś drzwi, albo jakieś schody gdzieś, co zupełnie nie ma sensu. Nie, zamek właśnie wydaje się całkiem sensowny i jeśli tak, map, mapy są fajne. Jest dość dużo cutscenek, w sensie tych momentów, kiedy nie zmienia się perspektywa, ale tracimy kontrolę nad grą, co jest zrozumiałe, no bo nie wszystko dałoby się zrobić interaktywne. Ale nie przeszkadzało mi to jakoś strasznie. Mm -hmm. A jak w stosunku do, nie wiem, poprzednich wersji Residenta byś uplasował najnowszego? Okay, grać w tak, poprzedni? Tak, grałem w siódemkę, i siódemka jest dużo, dużo bardziej obrzydliwa. W sensie tamta była nastawiona na takie. Taki trochę gor albo. Coś takiego, że wszędzie były flaki, wszędzie było brudno, wszędzie były robaki, wszędzie było rozwalone wszystko. Tutaj jest dużo bardziej klimat takiego hmm, ho, horroru, czy takiego hmm, filmu, który ma być takim pseudo-horrorem. Hmm, są główne, główne przeciwniczki, to znaczy Lady Dimitrescu i te jej córki są wilkołaki, chyba. Tak mi się wydaje, że to są wilkołaki, bo mówili na nich lykany, leka, czyli to wskazywało, że wilkołaki, jako tacy pomniejsi przeciwnicy, co nie znaczy, że są łatwi do pokonania. Jest Wiocha, która jest taka bardzo, no nie wiem, taka, jakby sobie wyobrazić Wiochę Fantazy z takim, powiedzmy, naszym XIX mhm. wieku. To to jest to i to jest super dobrze oddane. W sensie, naprawdę te domy, to co. Te jak są ułożone korytarze, co w nich jest, że ludzie mają tam, nie wiem, jakieś stare, rozwalone rzeczy, których i tak używają, albo jakiś murek, z którego gdzieś tam odpada kamień, czy coś, to jest całkiem spoko, ale jest y, parę takich ale. Ta gra, niestety, może, może to naprawiam, to jest nadal y, w produkcji, z tego, co mi się wydaje. Ym, ta gra ma ten taki typowy dla y, gier Takich lekko eksploracyjnych problem, że trzy deski, to jest miejsc, To jest rzecz nie do przejścia. Nie? Trzy deski stojące pionowo, kurna, nie da się przejść. Drzwi są zablokowane. W sensie niewidzialna ściana. No tak, i taka, że. No, nie wiem, chciałoby się jakiejś interakcji. Nawet jak podchodzę do tych drzwi, one drgają i mi mówi, że e, coś jest zamknięte. To jest spoko, nie? No bo mam jakiś feedback, no nie ale, ale no dosłownie stoi wóz na drodze i obok niego jest płot i można by sobie przejść obok tego płota, ale nie, trzeba iść naokoło przez yy, haszcze obok, co jest zrozumiałe, bo w tych haszczach są rzeczy, ale no kurde, tak trochę, trochę mi to przeszkadza i trochę jest to takie anachroniczne, tak jak myślę, jak myślę o tym, jak, jak można teraz zrobić grę. No, ale czy właśnie w takich survival horrorach, bo to, zakładam, że ten gatunek to ktoś to zmienił dotychczas? No, trochę. W sensie na przykład w The Last of Us miałeś coś takiego, że jak była wąska szczelina, no to po prostu bohater miał swoją animację przyciskania się przez szczelinę i przechodziłeś przez nią wolno, ale przechodziłeś. Ściany dawało się rozwalić, nie? I tak dalej. Aha. Więc... Nie było tak, że na końcu szczelin była deska i. No właśnie się nie, nie kojarzę, znaczy w The Last of Us to bardziej było, że na przykład była gdzieś y, ten taki nie mur, tylko płot z siatki, przez który nie dało się przejść, nie? To było jako takie ograniczenie sztuczną ścianą, y, ale, ale nie było aż takiego, że no, dosłownie trzy deski leżące na drzwiach to jest nie do przejścia i nie da się z tym nic zrobić. No ale prawdopodobnie też z pierwszej osoby ciężej by było im to oddać i zrobić, więc być może to było po prostu ich taki wybór, żeby, żeby wymuszać na graczu rzeczy taką starą metodą. Nie jest to jakieś straszliwie denerwujące, ale, ale zwróciłem na to uwagę po prostu grając. Natomiast no, jeśli ktoś ma chęć, to demko jest za darmo, ja polecam sobie zagrać, nawet na moim niehajendowym komputerze śmigało całkiem nieźle, więc... Tak. Polecam sobie sprawdzić i ja myślę, że zagrałbym z chęcią w Resident Evil 8, tudzież Village. Hmm? Hmm. myślicie o ich logo. E, sprytne, sprytne. A mi właśnie by się przez mnie podobały. Jest... Ale że co, że Village? Że jest wkomponowana 8? 8 jest wkomponowana i ona jest tak, moim zdaniem jest na siłę to tak zrobione. Will hmm. I Age? <laughs> No. Jak ten, um, jak się mówi? Pysenie? Siedem, mój wiek. Jest... Siedem IH. Jawiek. Ja, ja Jawiek. Ja Siedem ja ja wiek. Rezydencja zła. Tak. Gra, zagraj demo. No dobrze. To w takim razie, jak byliśmy przy Hmm. Przy trudnej sytuacji yy, do przeżycia, tudzież ucieknięcia z niej, po... to mogę przedstawić y, książkę Lindy Polman, mhm. która nazywa się Laleczki Skazańców: Życie z karą śmierci. No i tak w sobie podtytuł mówi sam za siebie. Jest mhm. to reportaż wydawnictwa czarne, które. Jeśli ktoś słucha przed podcastu, yy, nie zatapiały to to pewnie nieraz słyszał o tym wydawnictwie od Tomasza Stręgowskiego. I też się wkręciłem i faktycznie twierdzę, że jest to wydawnictwo, które wydaje bardzo ciekawe książki na niekoniecznie często poruszane tematy. Yy, to jest na przykład jedna z książek z serii amerykańskiej, czyli właśnie o problemach Ameryki. Yy, no i cóż, yy, kara śmierci. No temat dosyć trudny i z jednej strony patrząc na to, co media mówią o niektórych osobach, no to zastanawiam się czemu my nie mamy takiej kary śmierci w Polsce. To nie jest trudny temat, po prostu nie powinno być kary śmierci. Hmm. Wiesz, można debatować, są ludzie, którzy mówią tak, którzy mówią nie. Z tu na przykład, co, co, na co otworzyła mi oczy ta książka, to jest to, że kara śmierci jest niehumanitarna przez sposób, w jaki odbywa się areszt, traktowanie więźnia, odwoływania i to wszystko. No ale może po kolei, tak przejdę, może trochę rozdziałami, bo faktycznie fajnie jest też ten reportaż podzielony. Książka ogólnie zaczyna się od tych tytułowych laleczek z kazańców. O co chodzi? Przez wszystkie dokumenty związane właśnie z opisem e, tych sławetnych morderców, tak no dzisiaj byśmy powiedzieli, że taki nazwisk jak ten Ted Bundy, tak? czy ktoś czy jeszcze jest słowny, mordercą, czy Manson e, No to ludzie właśnie się dowiadują o tym, że, że istnieje coś takiego jak kara śmierci, że, są, że, ci, że istnieją skazańcy, którzy są, jakby to nie powiedzieć, ciekawi. I okazuje się, że z takimi skazańcami można wiązać kontakt Amnesty International, yy, zapewnia y, możliwość właśnie przekazania adresu. Yy, to jest jedno z które nie zostało odebrane skazańcom. Yy, I swego czasu właśnie przez te dokumenty, no to wiele mm, kobiet, no, głównie kobiet yy, i głównie z Europy właśnie, gdzie, gdzie tej kary śmierci nie ma, z, korzystało z tej możliwości i nawiązało kontakt z takimi skazańcami, przez co zaczęli sobie wysłać listy, opowiadać o, o, o swoim życiu. No i właśnie jest pierwsze rozdziały są przeznaczone temu, że właśnie powiedzieć, jaka to jest relacja, jak, jak dziwnie ona wygląda, że w zasadzie z kobiet, które z ciekawości na przykład napisały tam dwa listy, no to zaczęły być obrończyniami tych, tych ludzi, tak Szukali, szukają im adwokata, powołują całe komitety, zbierające fundusze na, na y, możliwość apelacji, tak, od wyroku. Mm -hmm. e, potem przechodzi ten reportaż do nowszych czasów właśnie, gdzie przez internet y, ten proceder właśnie możliwości poznania tych morderców czytelni jest o wiele prostszy. E, oczywiście skazańcy dalej nie mają prawa do telefonu i do internetu, ale nie, nie ma drzwi, których nie da się otworzyć, jeśli się chce. I na przykład ciekawostką z tego reportażu było to, że kiedyś jedna z głównych rur wyrotowych kanalizacyjnych w więzieniu, o którym jest mowa, super, że potrafię zapamiętywać nazwy, nieważne. Guantanamo. E... Nie, nie, to nie było Guantanamo, to to. to... A, jakoś się nazywało, dobra. M może mi. Polunski, o, więzienie Polunski. E... Nie wiem skąd ta nazwa, nie było wyjaśnione, nieważne. Ale zatkała się ta rura, i gdy hydraulicy poszli ją właśnie przeczyścić, czy coś, to okazało się, że ten dator był spowodowany ilością telefonów komórkowych, które po prostu więźniowie spuszczali w kiblu, kiedy akurat straż nie przechodził i nie wiedzieli, co z tym zrobić. Także no, to, to są te czasy, i obecnie właśnie, obecnie jakby właśnie ten proceder laleczek, laleczek tak, no to jest. Ułatwiony przez co stracił już tak powiem takiej wartości i sentymentalizmie. I, I jest dosyć dziwny i dosyć toksyczny. No i co? No, potem jeszcze przechodzi już cały reporter. Ucięło cię, ucięło cię, ucięło. Tak, tak. Dobrze, kopnąłem w kabel od w mikrofonu. Każdemu się zdążyć. <gry> No, e, potem przychodzi do, do kobiet, które wręcz zlenią się ze skazańcami, tak? I to są zarówno kobiety po prostu z podobnych sytuacji jak skazańcy, no bo też nie oszukujmy się, większość ludzi skazanych na śmierć, no to jednak osoby mocno skrzywdzone psychicznie, wcześniej i później, e, nie można powiedzieć, że są zdrowe, zdrowymi jednostkami, tak? No ale też w dużej mierze nie jest ich wina, co też jest wyjaśnione. E, a potem przechodzi w zasadzie jeszcze ten ca cały raportaż przez życie wokół więzienia, tak? ponieważ no, to jest tak, że to nie są konkretnie pustynie jak strefa 52. To, to zazwyczaj są więzienia budowane przy jakichś mniejszych miejscowościach yy, i są całe społeczeństwa, które po prostu no, mieszkały w czasie, kiedy budowałoś to więzienie, teraz, kiedy jest to więzienie i tak. Tłumaczy się ludziom, że słuchajcie, obok was w zasadzie są wykonywane kary śmierci. Nie? No, ludzie, no tak, a my sobie to żyjemy, no co, co mamy z tym zrobić? Nie? Ty. E, takie, takie właśnie fakt kulturowy, że powiedzmy, ktoś idzie do Walmartu, tak, a w międzyczasie ktoś jest zwolniony z więzienia w ubraniach z lat 50., no bo takie gdzieś tam były donowane właśnie dla skazańców, które wychodzą, e, którzy wychodzą z więzienia, robi sobie te pierwsze zakupy, nie wie co się dzieje wokół bo został zwolniony warunkowo. E, jak słyszycie, nie jestem wielkim znawcą sztuki reportażu, wiem, dosyć e, kaleko mówię o tej książce. Mi się osobiście cały reportaż podobał. Mm -hmm. e, jest fajnie przedstawiony. E, podobało mi się że też wyjaśnienie zagadnienia tego, jak to e, z tą karą śmierci jest po pierwsze medycznie. Jest cały e, rozdział poświęcony jakby procedurze. Kiedy już ktoś ma wyznaczoną datę, Ileś jeszcze może tam właśnie odwoływać, jak to wszystko wygląda. Znowu kopnąłeś w kabel. Okay. Te... Do czego? W kabel znowu kopnąłeś. Aha. Dobra, okej, okay. jeśli tak mówicie. E, że przez tydzień przed egzekucją ma jeszcze prawo właśnie telefonować, ileś tam godzin dziennie, przez co może wreszcie faktycznie porozmawiać z ludźmi, których znał. E... No i potem tak godzina po godzinie, jak do tej egzekucji dochodzi i okazuje się, że na przykład we zatrzyk śmierci, no bo to jest obecnie wykonywana kara śmierci w Ameryce, tam chyba w dosłownie kilku miejscach jeszcze krzesło jest, ale jest bardziej jako taka atrakcja turystyczna, ale nigdy nie został wykasowany z, z możliwości, więc jest wpisane. E że ten zastrzyk śmierci nie podają medycy. Medycy się mocno odcinają od yy, właśnie wykonywania kary śmierci, bo po pierwsze zabrali im tego przysięga lekarska. tak? Yy, I te zastrzyki podają przeszkoleni strażnicy, którzy potrzebują... Co przykład... za różnica, czy, czy, czy podacie ten zastrzyk wykwalifikowanego persona czy, czy strażnik? E... Bo poniekąd trwa, bo na przykład jeśli poda ci ten strażnik źle ten zastrzyk, to możesz... No, rozumiem. To po, na, nawet jako skazanie, tak, no to wiesz, że umiesz w tym ale jak są powiedzmy, nazwijmy to widownia, tak, czy, czy rodzina, która chce cię pożegnać i widzi jak tam w zasadzie... jak od taki... środka. Znaczy tak, sama tak. idea widowni i robienie z tego show jest dla mnie yy, zbyt amerykańskie na moje tak. standardy. Z tego, co wiem, to już, znaczy z tego, co tu wyczytałem właściwie, tak, to już nie jest tak, że to są wpuszczane osoby dowolne, które chcą, tylko po prostu faktycznie bliska rodzina, tak, która, która ma jakieś potwierdzenie dwóch redaktorów lokalnej prasy, żeby mogli zrobić nekrolog i ewentualnie, kto tam jeszcze był, chyba coś właśnie protestujący, czy ten, jakieś osoby związane z organizacjami pozarządowymi. Mhm. I to jest jeszcze... A, no i rodzina ofiary, nie? I oczywiście te, te dwa pomieszczenia z okienkami są oddzielone od siebie, nie? Hmm. Więc to był jeden z tematów, który mnie mocno zaciekawał, a, a drugi miałem na myśli i zapomniałem. <grym> <A czemu? grym> Nie, ale to, to, masz rację, to jest dość ciekawe w sumie, jak są realizowane te. O, a a drugie to o różnicach stanowych. O, To, to bym chciał jeszcze dorzucić, że no. są stany, tak jak Kalifornia, gdzie jest mnóstwo osób skazanych na karę śmierci, ale gdzie fizycznie kary śmierci się praktycznie nie wykonuje. I to są takie osoby w zawieszeniu. Mają zasądzoną karę śmierci, no. mają zostać uśmiercone, ale gubernatorzy Kalifornii, począwszy od Schwarzenegera, wstrzymują się z tą decyzją i nie wydają terminów. Przez hmm. co te więzienia są przepełnione. Z tego co, co czytałem gdzieś tam w internecie ostatnio, właśnie gubernator Kalifornii obecny e, chce chyba zwolnić ilość tam więźniów skazanych na karę śmierci i zmieniając im karę na dożywocie. Hmm. Wiecie, ogólnie to specyficzne, bo sama, sama na przykład y, sprawa prokuratorów, tak, którzy mają osądzić karę śmierci, to są tak kosztowne y, procedery, że w niektórych hrabstwach, gdzie faktycznie zdarzyło się, że gość zamordował pół swojej rodziny, jeszcze to dwie kozy i krowę, mhm. i gdzie już w zasadzie ten, już nie gubernator w hrabstwie, tylko hrabia, ja wiem, zarządca hrabstwa, nazwijmy to, tak, no już decyduje się na to, że no już trzeba w tej, powołać to, tą komisję do zbadania, czy to jest już przypadek, który, któremu należy dosądzić karę śmierci, to potem podatki w tym krawstwie wzrostą na kolejne 5 lat o 5%. Mhm. Bo to są grube setki tysięcy dolarów, które trzeba za taką sprawę wpłacić. Y, mhm. Z drugiej strony jest, mamy Teksas, gdzie w Teksasie się nie pierdylą. Tak? I na przykład y, fajny pogląd, y, ogląd raczej na, na postać Busha można wyciągnąć z tej książki, ponieważ był... Był to gubernator Teksasu, który pozwalał na przykład na tylko jedną apelację, Wie, więc je, je mu zwisało, czy, czy ktoś jest skazany dobrze, czy niedobrze, by tylko numerki się zgadzały w tabeli. No, to, to jest największa słabość kary śmierci. No Ciężko ją odwołać. I up, zwłaszcza, że no, te, te, tak jak wspomniałem, są to głównie osoby właśnie z więzień społecznych, których nawet nie jesteś na adwokata i też jeden z rozdziałów jest poświęcony tym, że to są adwokaci z urzędu, którzy śpią, którzy w czasie rozpraw, w którym się kompletnie nie chce, którym za to nawet nie płacą i potrafią mieć w tym samym czasie dokładnie, kiedy ktoś ma zasądzoną karę śmierci, to być w jednym miejscu i prowadzić na sprawę. Ponieważ, jest, dlaczego nie? To jest dziwne. Tak, no to no tutaj właśnie można różne wnioski wyciągnąć z tej książki. Polecam, jest napisana. Moim zdaniem bardzo ciekawie. Mm -hmm. Są przeplatane dialogi z, z tymi lareczkami, jak nawet z niektórymi ze skazańców. Mm -hmm. Gdzieś udało się tej, bo to jest, to jest ta ocenia Holenderka, która napisała książkę, e, nawet dogadać właśnie to, że była bardzo blisko jednego z skazańców, który już miał ten termin i w zasadzie który kontaktował się z nim nawet na te godziny przed egzekucją. Aha. No i są też fajne ciekawostki. No jeśli ktoś nie zamierza czytać, no to mogę przedpowiedzieć, że odwiedzający mogą przynieść ze sobą na miesiąc 25 dolarów w monetach. Mhm. Które mogą przeznaczyć na zakupy w automatach dla skazańców? To są takie automaty, że w zasadzie mówi strażnikowi, co, co ma dać temu skazańcowi. Mhm. I troszkę jak taka idea bo ty rozmawiasz w tym czasie z, z tymi, kupujesz na przykład bułkę takiemu skazańcowi, a więc z drugiej strony nie, bo z mhm. bo, bo, bo rzadko, kiedy ma szansę na słodką bułkę w no, nie restauracji, tylko no, w jadalni więziennej. Tak, tak. A na przykład z drugiej strony była tam opisana sytuacja, gdzie rozmawiał. Tutaj była rozmowa z skazańcem, też już z terminem, i było to pokazywane, jaką w zasadzie to ciężko przeżywał. A któryś ze skazańców, który akurat już kończył rozmowę, przechodził i coś właśnie zaczął do niego śpiewać, podając ten termin egzekucji. No jest... I tutaj tak, i, i było podane właśnie, że osoba, która rozmawiała z tym skazańcem, mówi. W tym momencie chciałem przeznaczyć 20 dolarów na tamtego skazańca reportażystka, ale jak to? No bo ja mogę mu za te 20 dolarów kupić np. plastikowych widelców. I nikt inny nie mógłby już w czasie miesiąca nic mu kupić. przecież hmm. są nawet takie rozgrywki wewnątrz wow. Ciekawe. Nie, bardzo polecam. Powtarzam, powtarzam tytuł. "Leczki skazańców w życie z karą śmierci, wydawnictwo czarne. Mhm. Bardzo. Może macie jeszcze jakieś pytania. Kurde, to brzmi faktycznie ciekawie. Nie, nie wiem, czy nie chcę pytać, bo to brzmi tak, że fajnie jest to przeczytać jako ten. Mm, tak, no, powiedziałbym, że tak. że Jeśli zamierzasz przeczytać, to. To, to, to, to pewnie te odpowiedzi, znaczy są odpowiedzi na pytania, które masz gdzieś tam w głowie. Okej, mm -hmm. okej. Okay. Okay. Dobrze, to zadam bardziej techniczne pytanie. Czy to jest długa książka w sensie, czy, czy długo ją czytałeś, może tak? Książka nie jest długa, ma niecałe 200 stron taką fajną kudółką, Mhm. że się oczy nie męczą. Przeczytałem ją, jak jechałem do Bolesławca, to było z jakiejś półtorej godziny, to wciągnąłem prawie połowę. Okej, okay, okej. Okay. Także czyta się bardzo ten, no fakt, że... A jest no... podzielona tak, żeby ją sobie sensownie dawkować? Tak, te, te, te, te, te, tak jak w zasadzie zacząłem z tymi rozdziałami. Nie? Te rozdziały okay. mają po jakieś 20-30 stronie, opowiadają o pewnych aspektach. Nie? Okay. Na początku myślałem, że to będzie całość o tych laleczkach, co byłoby dosyć męczące, ale nie jest. Potem jeszcze przejście przez y, całą procedurę, przez adwokatów, lokalną społeczność, więc jest fajny przekrój. Mm, Okej. Okay. To faktycznie brzmi, brzmi fajnie. Może uda mi się jeszcze do następnego odcinka wciągnąć drugą książkę o podobnej tematyce z tego wydawnictwa. Nie wiem, czy spoilować tytuł. A, może? Nie wiem, zapowiedz, to może cię bardziej zmotywuje. Okej, okay. to książka nazywa się Ludzkie potwory, kobiety Mensona i banalność zła. O kobietach, które były w sekcie Charlesa Mensona. Mhm, mhm. Tylko to, to już Kobyłka ma, co znaczy no, Kobyłka, już książka jest Kobyłką 350 stron. No, w każdym razie ja już sobie te loleczki z Kojidząców dodałem na Legimi. Jak skończę czytać to, co czytam, to, to pewnie wleci. Jest, fajne jest na przykład w reportażu, co lubię tym akurat, że nie jest jakiś tak bardzo nacechowany, nie? Tak jak mówisz, no jak mi powiedziałeś na początku, tak, że no prosta odpowiedź, no kary śmierci nie, powi nie, powi nie powinno być. No bo to jest prosta odpowiedź. No jest prosta odpowiedź, no, no i pewnie w większości wypadków prawidłowa. Ale chodzi o to, że tutaj autorka fajnie do tego podchodzi, że na przykład nie stygmatyzuje, nie wiem, tych teksańczyków, którzy są za karą śmierci, nie? Wiesz, o reportaż dziwo... powinien przedstawić Ci temat, a nie opinię. Opinię no powinieneś aha, sam tak. sobie wyrobić w trakcie. Dokładnie. No ale widzisz, przy takim ciężkim temacie no to ciężko zachować cały czas ten obiektywizm, nie? Temat. A jednak się da, jak sam powiedziałeś. A jednak się da, także to mi się bardzo podobało. Chociaż no wnioski nasuwały się same, no. Szybka kara śmierci, to jest odpowiedź. Dobra, ja już was książką nie męczę. Nie, brzmi, no. brzmi, brzmi naprawdę ciekawy no chętnie też bym się dowiedział więcej na ten temat choć obawiam się, że to jest zbyt amerykański temat dla nas Europejczyków do zrozumienia znaczy, no ale, jest... ale, ale autorka jest Europejką wie, więc też po, patrzy na to właśnie swy, swymi oczyma i pokazuje swymi europejskimi oczątami tak, tak, tak mhm. Wiesz, to, to jest taka tematyka, że Amerykanie właśnie, którzy tu występują, to były takie co? Nie, nie wiem, jak się odnieść do tematu, bo, bo go nie znam. Nie? Ale też nie ma co, co się tym ludziom dziwić. No. no, nikt jeszcze nie przeżył kary śmierci, więc nie może powiedzieć, jak to jest. To prawda. Aha, widzisz. Ale... Ale zależy, jaki punkt masz na myśli ale to, to taki ostatni teaser z mojej strony do książki. No dobra, to chyba obiecha wszystko. Mm? To, to z mojej strony były bardzo dziewczęce tematy. Bardzo dziewczęce. No, laleczki, uzyska. siostry, komponowałem się jak mogło. Ja, ja jeszcze dopowiem super rzecz, która mi się właśnie przypomniała animacje w tym Resident Evilu są takie ładne, w sensie nie wiem jak wy, ja tak patrzę na Lady Dimitresku i tak, o mój Boże to jest nice i widać, jak widać animację, jak ona przechodzi przez drzwi ona jest taka gigantyczna, musi się zgiąć prawie że w połowie, przytrzymuje sobie kapelusz jedną ręką i w ogóle jest cudowna ta animacja, po prostu tak na nią patrzę i tak, ja pierdolę, to jest tak super realistyczne i jednocześnie jest takie że czuć w niej ten styl tej takiej damy. Ale ty też zwracasz na inne rzeczy uwagę, z racji no, tego, no, no. że fachowo zajmujesz się testowaniem gier. Trochę. Trochę na pewno. To Sa Salem, Salem ci mówi, że testowałby. Tak, testowałbym. testowałbym. Resident Evil. Tak. Czy, czy da się spojrzeć pod spódnicę? Hmm. Sprawdźmy go. Hmm. Hmm. Hmm. Tak. E, dobra, to co? Chyba kończymy na dzisiaj. Tak, tak, chyba tak. No to dziękujemy Wam słuchaczom, że wytrwaliście do tego momentu. Tak. Mówili do Was z Katowic, Warszawy i Wrocławia. Te same osoby są na początku, nie chcę mi się już na nowo przedstawiać. <grym grym grym> jak tam. nie wiecie, kto do Was mówił, to cofnijcie się do początku. Tak. Przesłuchajcie to jeszcze raz. No. I Dara. do zobaczenia. Cześć. Jo. A, wy tak przyciągaliście, żem krego wyłączył. Dobra, ma.